Objawienie świętego Jana, rozdział drugi. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza pośród siedmiu świeczników złotych. Znam uczynki twoje i pracę twoją i cierpliwość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy nazywają siebie apostołami, a nie są nimi i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpliwość i pracowałeś dla imienia mego i nie ustałeś. Ale mam przeciw Tobie to, że pierwszą miłość swoją opuściłeś. Pamiętaj, że tedy od czego odpadłeś i upamiętaj się i czyń uczynki takie jak pierwej, a jeśli nie, to przyjdę wkrótce do Ciebie i wzruszę świecznik Twój z miejsca jego, jeśli się nie upamiętasz. Ale masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam spożywać z drzewa żywota, które jest pośród raju Bożego. A do anioła zborów nie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł i ożył. Znam uczynki Twoje i ucisk i ubóstwo, Aleś bogaty i bluźnierstwo tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, ale są burznicą szatańską. Nie bój się niczego, co ci cierpieć przyjdzie. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi zborom. Kto zwycięży, nie będzie dotknięty drugą śmiercią. A do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Znam uczynki twoje i wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. I że trzymasz imię moje i nie zaparłeś się wiary mojej. Nawet w owe dni, kiedy Antypas, świadek mój wierny, zabity został u was tam, gdzie szatan mieszka. Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który uczył Balaka rzucić zgorszenie przed synów izraelskich, żeby jedli rzeczy bałwanom ofiarowane i żeby przeteczeństwo uprawiali. Tak i ty masz takich, co się trzymają nauki Nikolaitów, czego ja nienawidzę. Upamiętaj się, a jeśli nie, to przyjdę wkrótce do ciebie i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na tym kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je przyjmuje. A do anioła zboru w że napisz, to mówi syn Boży, który ma oczy swoje jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość i posługiwanie i wiarę i cierpliwość Twoją i co do uczynków Twoich, że ostatnich jest więcej niż pierwszych, ale mam nieco przeciwko Tobie, że nie wieście, Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby przeteczeństwo uprawiali i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane". I dałem jej czas, aby się upamiętała we wszeteczeństwie swoim, ale się nie upamiętała. Oto ja rzucam ją na łoże i tych, którzy z nią cudzołożą w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. I dzieci jej pobiję na śmierć i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. I dam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś i innym będącym w teatyrze, którzykolwiek nie mają tej nauki i którzy nie poznali, jak mówią, głębokości szatańskich, powiadam, nie włożę na was innego brzemienia, ale co macie, trzymajcie, aż przyjdę. I kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu władzę nad poganami. I będzie nimi rządził laską żelazną, i będą skruszeni jak naczynia gliniane, tak i ja wziąłem od ojca mego taką władzę i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi z zborom.